Wiki Wikiradia. Ma być miło. E, jeżeli o to chodzi, dla tych, którzy mnie nie znają. To, e, zrobiłem kilka edycji, napisałem kilka haseł. E, kilka z nich zostało wyróżnionych. Generalnie rzecz biorąc, e, zdarzyło mi się edytować kilka różnych projektów. E, w 2013 roku na fali powstających stron z memami i wszystkimi innymi takimi. E, udało mi się zrobić i przez e, kilka miesięcy prowadzić stronę. Czysto z tego powodu nie chciałem, żeby mini wikipedii był samotnie w internecie. Ej, część z Was może się zastanowić, co ja Wam będę pokazywał, no, Tak? E, e, chciałem, chciałem Wam e, opowiedzieć trochę o sobie i może... E, podsumować trochę Wikipedię. podsumować trochę tę konferencję. Więc moje, moje pierwsze hasło w wrześniu 2006 roku, oczywiście na fali wszystko można na Wikipedii dostawać, gdzieś na jakiejś wirtualnej Polsce znalazłem, że o, to jest najgorsza nazwa hasła, najdłuższa nazwa miasta. Dodam, no bo przecież Wikipedia, nie? więc dodałem to kilka dni. Motę Christo to po prostu skasował, jak dzisiaj na to patrzę, to się nie dziwię, sam bym to skasował. Więc moje wejście na Wikibedio było do mnie dość... Ale udało mi się to przeżyć. Czysto z tego powodu, że ktoś mi pomógł. I to, i to, było, i to było cenne, bo jeżeli mowa o tych przewodnikach i o tych wszystkich wiki aniołach, to co, to, co słyszeliście, to ja na tym wyszedłem. Po prostu człowiek, który wtedy był administratorem i bardzo go podziwiałem, a kilka lat później sam go próbowałem blokować, <głos> był, był człowiekiem, który przez kilka miesięcy zachęcał mnie na przykład do udziału w militariów. Dla mnie to było bardzo cenne, bo ktoś mnie zauważa. O. I, nie wiem, co, no, no, miło. I moja mama była trochę zaniepokojona, bo ja zamiast studiować to właśnie trochę, się, trochę siedziałem dłużej na, na Wikipedia i tak bardzo chciałem być, zostać zauważony, że tak, że ja tworzę te wszystkie lista ukrętów i usniki, których nazwa zaczyna się od liter U. I tak wszystkie litery po prostu przeleciałem, aż w końcu... Ludmiła, ja powiedziałem, że admin to są tacy cudowni ludzie, którzy krążą nad całym społeczeństwem. I to są tacy tak się dba, będzie fajnie. No to ja, jasne, jak już mnie w końcu zauważyli, piknie motywacja to, co ste, Stefania mówi, że tak, że o, realizacja moich marzeń. Ja oczywiście przeszedłem puła i na puła... Przykład tego, jak bardzo można było łatwo nie dostać administratora. Ja uwielbiam to zdjęcie, bo to jest Imperium kontratakuje i to jest mowa o Wielkiej Brytanii, która kontratakowała w czasie wojny parklandzkiej. Jest genialne zdjęcie, oczywiście, jest na ferius. Ja spytałem ludzi kilka miesięcy przed głosowaniem, czy to by się dało przenieść jakoś na stronę, na polską Wikipedię. I odpowiedź była, że nie, że to jest Felix. To był e, argument na moim gdy było na nie, było, ten człowiek nie zna się na ferius, bo coś, a jest spodziewany, że administrator będzie to wszystko wiedział. Więc e, trochę głupio, bo to oznacza, że nie powinniśmy pytać tak otwarcie. No Ale, ale się udało. I przyznam szczerze, że, że wszedłem wczoraj i przeanalizowałem wszystkich użytkowników i co dziwne, Większość z nich ostatnią edycję nadal ma w 2015 roku. To to na pół, a ciebie, tak, tak I... więc ludzie, którzy, głosowa którzy w 2007 roku mieli 100 edycji w ciągu ostatnich 3 miesięcy czy coś takiego, oni nadal edytują. Oczywiście okazało się na przykład, że jedno z kąt, które głosowało było jakąś pacjentką. <śledzimy> Jak to zobaczyłem, że głos, dałem głos na tak od pacynki, ale przewaga była na tyle duża, że nie ma. Więc dostałem moją miotłę i już mogłem, ruszyłem w kasowanie stron dyskusji po backbocie i we wszystko inne i widziałem rzeczy. rzeczy w których byście nie uwierzyli i nie chcę, żeby te wszystkie momenty znikły jak łzy w deszczu, więc no tam, siedziałem na tych To było to było dziwe, bo zobaczyłem jacy ludzie edytują naszą I zapewniam was, że prawdopodobnie ta osoba też edytowała. Widziałem podejścia do puławu, bo, bo mi się należy i już idę. Widziałem obniżenie progu wejścia. Jak będziemy wszystkich witać potem, to na pewno zwiększy nam się, jakby obniży się próg wejścia, bo wszyscy będą witani przez bota, prawda? Więc... Widziałem nazwy szablonu, że... nie, wiem, nie wiem, czy ten szablon został przemianowany, ale to zostało podesłane do mnie przez Herkisa chyba, że... Tego się nie da zrozumieć, po prostu. Ja nie znam odpowiedzi na to pytanie. Ale z tego się... Brałem udział w dyskusjach na S.D.U. i tutaj Elfhelm jest dobrym przykładem, że nie żyć. Nie, no tak. Podobnie ci ludzie, jasne, oczywiście mówiliśmy o pysze jako o grzeku i tak dalej, ale czasem nam się po prostu nie da pokazać serca wobec tych Kirchaza. Więc widziałem kod infoboxu, okiem osoby technicznej i naprawdę tego się nie da objąć głową. Brałem udział w rewertowaniu handala. Dla osób, które są trochę klucze. Penisowy wanda był naprawdę zdolnym człowiekiem, który wrzucał obrazki Penisa, potrafił na przykład odmienić obrazki, które są na stronie głównej. Fotką Penisa. Przez co Polska Wikipedia na stronie głównej miała? Uczestniczyłem w mediacji przed Komitetem Arbitrażowym, ba. Tutaj obecny w będzi, że tak powiem, podpisywał, był jako szef Komitetu Arbitrażowego, który mnie skazał. I po czasy przy każdej okazji będzie się to wypominać, prawda? I grupa trzymająca władzę się do mnie nie odezwała. i... Do dziś nie, dlaczego, ale może po prostu dlatego, że nie jest taki bałagan. Ale kasa spływała. Ale się musi zgadzać, więc u mnie się zgadza. Ale po pewnym momencie, no jasne, zmęczenie materiału, więc może pójdę gdzieś indziej. Ale gdzie indziej też nie było za dużo. Więc, więc nie, nie, nie że jak coś jest dla Was źle na jednym projekcie, to na drugim projekcie prawdopodobnie nie będzie jako źle. No jednym z moich głównych osiągnięć było walka już przez 6 ostatnich lat o sposób zapisu nazw okrętów i dla wszelkich osób to jest poprawne, ale ja jestem leniwy, więc robię tak w angielskich cudzysłowach, a tak nie robię. Każdy moment na naukę jest dobry. I przyznam szczerze, że przez cały rok udało mi się, na przykład zorganizowałem rok okrętowy, co było bardzo ciężkie, i zdarzało mi się dawać hasła pod głosowanie na dobry artykuł, będąc na weselu, na imprezie, w różnych dziwnych miejscach. Nie, nie, nie. I pytanie, czy, czy chce być jak Arnold? Bo Arnold Schwarzenegger e, przez 5 lat, od 1970 do 1975, był najlepszym kulturystą na świecie. Niewątpliwie i to jest uznane. Ale po pewnym momencie stwierdził, osiągnął szczyt. Już nic więcej nie mógł osiągnąć. I później postanowił zostać aktorem, Zaczął, e, zaczął brać lekcje aktorstwa, ale w 1980 przygotowując się do filmu Konan Barry przypakował i tak stwierdził, jak zupełnie jak za starych czasów. Więc tak wystąpił po raz ostatni w Mister Olimpia i wygrał. Po prostu przyszedł prosto z ulicy i wygrał. Ja miałem taki moment 1 stycznia, gdy był dzień nowego artykułu i tak, jest 21.30 I pierwsza osoba ma 16 hasła. <suszone> Jeszcze nigdy w historii polskiej Wikipedii hasła o amerykańskich traworcach nie powstawało tak szybko. szło wszystko z szablonu, ale jak najbardziej poprawne hasła nawet z uźródławianiem i z wszystkim innym. No. Na końcu z szablonu co trzy minuty szło na produkcję. No, udało, udało mi się wygrać tam z przewagą z pięciu hardgów e, i tak szczerze, że, że czułem się dumny. No, że, że nie, że całe dni poświęcane na przygotowanie. Nie. Widzę To ja. I możecie powiedzieć, że lubię mówić do ludzi i, od, i oni odziwą wy tak słuchacie, nie? Tak coraz więcej słuchacie. Ale dobry foto! Byłem chudszy, tak. No i przyznam szczerze, że dla mnie na przykład to, co Wikipedia mi dała, to tą możliwość usiadnięcia po drugiej stronie wsiąścia po drugiej stronie tego zielonego albo czerwonego stolika i mogłem spojrzeć eee, nauczyłem się na przykład liczyć głosy sensownie za trzecim razem, za czwartym prawdopodobnie nie będziemy już liczyć, bo zastosujemy metodę, kto za, kto na nie. metoda fałszywania głosów. Ale dzięki Wikipedii spotkałem moich przyjaciół, spotkałem bardzo interesujących ludzi, i nawet nawet wyciśniali z tego, co ja mówię. I wiadomo, że każdy z nas czasem czuje się nie na miejscu. Wszystko nas przeciąża. Ale, ale ogólnie to jesteśmy zadowoleni z życia, To jest pięknie. Chociaż czasem nas coś ktoś... A jak już czytamy artykuły, to że to już jest źle. Więc bądźcie spokojni, poinformowani i przygotowani cały zestaw pisaków. Za każdym razem, gdy ktoś atakuje nasze hobby, no, występujmy tłumu, mówmy, że tak nie jest. Bądźmy zauważalnie. I pracujcie, dawajcie z siebie wszystko, tak jak Arno, bo on od prostego kulturysty doszedł do gubernatora. A dla mnie na przykład Wikipedia dała pracę. Bo mogłem dzięki wiedzy, którą na niej zdobyłem, znalazłem swoją obecną pracę. Pan niestety drugi mikrofon, więc tak. musiałam ten odebrać, co jest też znakiem, że musimy pewnie już kończyć. E, Magali, coś powiedzieć w kontekście tego tak, wykładu? Tak, tak, tak zdecydowanie, jest... proszę bardzo. E, słuchajcie, ja wiem, że ja zbierałam ankietę ceny wykładów. Nie macie się na wszystkim dopiszę, że mam się wykład, ten mnie podobał najbardziej. Nie, nie, nie kręćcie, ja wiem. Dobrze, jakieś pytania, komentarze do tego wykładu? Tak, Mastik? Tak, dwukrotnie chcesz mi się wypowiadać? ten poróz jest zajebisty wyporta to tak w ogóle, jeśli o to chodzi. Natomiast to, co mówisz, e, każdy z nas, który tutaj siedzi, to właśnie chce przejść tą drogę, taką e, z niczego, z niewiedzenia, i patrzymy wchodzimy o Jezu, trzeba coś napisać, a potem to już nie możemy przestać, tak? No i tak to się kończy. Jeszcze jakieś wypowiedzi? Bo musimy kończyć. Jak nie ma, słuchajcie, ja mam taką jedną Zanim przekażę mikrofon organizatorom, mam takie wrażenie, że to była chyba najlepsza konferencja, jaka się zdarzyła, ponieważ cały czas było na napięcie i cały czas były pytania, komentarze i naprawdę musiałem chyba ograniczać ten czas, a to jest pewnie dobra metoda, żeby wywoływać taki odzew, żeby wszyscy się chcieli sobie o końca wypowiadać. wszystkim bardzo, bardzo dziękuję, było super. I przekazuję mikrofon opędzikowi, który to wszystko spowodował, jest winowańców tego całego zamieszania, dziękuję. Tak, tak, tylko tylko dziękuję wszystkim za przybycie, mam nadzieję, że wynieśliście pozytywne wrażenia, że, że to się w ankietach odbije. Nie, tak naprawdę ankiety służą też temu, żebyśmy wiedzieli, jak na przykład montować program na przyszłorocznej konferencji, która się na pewno odbędzie. Może już nie w Gdańsku, ale gdzie indziej. Ja już chyba w tym palce nie będę maczał. A, no. Panie Wróżka! Ale nie Panie Wróżka! Dziękuję jeszcze raz wszystkim serdecznie. Ja, ja, ja, ja, ja dziękuję. Dziękuję nam. A my powinniśmy podziękować też przede wszystkim w Pedichowi za organizację i to, że wszyscy przeżyli kasę, nie kasę, wydarzenia organizowane i nieorganizowane. I myślę, że w Pedichowi przede wszystkim oraz wszystkim innym ludziom, którzy organizowali, należą się na tartek.